tygodniowy przegląd tego, co dzieje się w polskich podcastach. I tak oto, zgodnie z tradycją, spóźniony jak zwykle co miesiąc, każdy drugi tydzień miesiąca podcastofon, a prowadzą dla Was z Czech Robert Kamaszyn, a z Polski Minimal 2, czyli Maciek Dmowski. No, Robercie, nie wiem czemu, ale zanikasz, tak samo jak miesiąc temu. No, w każdym razie jeszcze z ogłoszeń parafialnych tutaj dzwonił do nas Cokeman chwilę przed audycją jeżeli Dorota tego słucha, to będziesz musiała, Doroto, poczekać na Cokemana, ponieważ dopiero wychodzi z pracy. Znaczy, mówisz, że za 15 minut. minut będzie wychodził z pracy, a z drugich takich ogłoszeń, które do nas niedawno dotarły, to jest informacja dla Żuka. Żuku to jest taki facet z podcastu Dźwięk Oszczelny i Żuku nasz drogi, chcielibyśmy powiedzieć, że tą ankietkę, którą robisz, to nie wychodzą tam jakoś te zaproszenia do ankiety podcastowej za rok 2011, więc y, trzeba było coś tam zrobić, nie wiem, to mam informację od Roberta Kesslinga, jeżeli będą jakieś problemy, skontaktujcie się chłopaki ze sobą, porozmawiajcie, może wypijcie kawę, dwie, trzy i, i, i będzie dobrze. A przede wszystkim witamy serdecznie, bo to kolejny live i w tak znakomitym towarzystwie. Nie mówię o nas, tylko mówię o Was, drodzy słuchacze, którzy w tym momencie siedzicie, zamiast klepać swoje żony po tyłkach, swoich mężów, słuchacie tego, co my będziemy mówić. Tak, a już tradycyjnie zaczniemy od następnego podcastu z 3 lutego, który wyszedł po radiu Stephen King, czyli subiektywny podcast sportowy. To już 148. odcinek, 200 metrów i tak co tydzień. I tak ja Ci powiem, że te 148, czy 200 w tytule, to tak jakoś z czasem się w minutach yy, zgadza, bo ten podcast był strasznie długi ale oprócz tego, że był długi to był bardzo ciekawy no, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy chłopaki subiektywnego sportowego mają ten feel i potrafią przyciągnąć ludzi tak samo niezwiązanych ze sportem czy związanych jakoś ze sportem kibiców, nie kibiców w tym odcinku będzie na początku gość, znaczy gość będzie przez cały odcinek, będzie to Bartek Rabi. Kim jest Bartek Rabi? No ci, którzy oglądają chłopaków, którzy grają w piłkę ręczną, to wiedzą, to jest komentator właśnie w tych zawodach. Będzie o tym, dlaczego komentatorzy komentują, a na boisku zupełnie inaczej wygląda. Później przejdziemy do pewnych zamieszłych czasów, kiedy to nagrodą w zawodach była czekolada kupiona w Pewexie i tą czekoladę trzeba było jeszcze na 16 zawodników podzielić. I to nie były takie długie te czekolady, tylko zwykłe, 10-gramowe. Oprócz tego przechodzimy do innych sportów, bo i będą skoki, będzie piłka nożna, yy, będzie o tym, co się dzieje w Arsenale, a powiem Wam, że źle się dzieje w Arsenale. I to wszystko usłyszycie właśnie w 148. odcinku subiektywnego podcastu sportowego. W tym odcinku bez redaktora Magdziarza, który jest zajęty, ale odcinek nazywał się 200 metrów i tak co tydzień, oby. A tutaj były sygnały, że jest za cicho, a ja przepraszam za ewentualne dźwięki otoczenia, bo kot mi demoluje pokój. Ale wracając do katalogu, yy, o magii, i homeopa magii homeopatii i bezmyślności, czyli siódme niebo. Tak, trzeci styczeń i mm, no dzięki Bogu, można powiedzieć, skoro to już taki podcast o religii i związanych innych rzeczy z, właśnie z religią, no to tym razem będziemy mieli Andrzeja Wronkę w Siódmym Niebie. i Jest to prezes Stowarzyszenia Efata i on jest, no, prowadzi działalność ewangelizacyjną. Potrafi nam już, z Efatą mieliśmy w ogóle do, do czynienia w Siódmym Niebie, już wiemy o punkcie widzenia tego wszystkiego, ale tu rzeczywiście jest mowa o różnej magii, której, z którą możemy spotkać się w życiu. Przede wszystkim o homeopatii właśnie, czyli woda, która niby ma pamięć, jeżeli będziemy napieprzać jakąś fiolką i rozcięcie to wszystko skórzane siodło, no to wszystko będzie leczące, wspaniałe. No i według mnie do kitu. I z tym się wiąże właśnie trzecia część, bezmyślność. Czy jesteśmy bezmyślni, czy homeopatia robi z nas y, osłów, czy też po prostu to działa. Posłuchajcie Siódmego Nieba, troszkę inaczej, już nie ma księdza Natanka. Y, także jeżeli ktoś chce, no na pewno znajdzie coś ciekawego w tym podcaście. Ja, ja na przykład o tej homeopatii lubiłem sobie posłuchać czasami. A następnym podcastem jest Trącić Myszką, czyli Marzenie o Krzemowej Dolinie. To jest audycja z 30 stycznia 2012. I zanim zacznę mówić o magazynie Trącić Myszką z Polskiego Radia Szczecin, to chciałbym siebie usprawiedliwić, że mój głos, moja nośna głosu jest troszeczkę inna. Bo ja jestem zawalony katarem, troszeczkę chórbsko mi dopadło. Na razie jeszcze... Naukowcy, którym mnie przebadali, trzymają mnie w klatce, nie wiedzą, co mi jest, ale dali mi wszelkie możliwe szczepionki łącznie ze wszczepieniem jakiegoś uranu. To daje duży plus, bo, bo świeca. A o czym właśnie z Krzemowej Doliny? Będzie blisko może. E, Silicon Valley. Wszyscy wiedzą, większość wie na pewno, gdzie to się znajduje, że w Ameryce i cóż tam robią właśnie. I czy my... Wszyscy, znaczy może nie wszyscy zainteresowani, możemy, możemy się wiązać z tą Krzemową Doliną. Czy mamy jakieś szanse, czy możemy coś zrobić w tym kierunku, żeby właśnie stworzyć, czy współuczestniczyć w Krzemowej Dolinie. Trochę może zagmatwałem, ale odcinek bardzo fajny. Nadmienię, że odcinek był rejestrowany 30 stycznia bieżącego roku. 3 lutego kończy Tyflo Podcast pod tytułem Sauna Fińska. Tam y, z narażeniem sprzętu nagrywającego Piotr wraz z żoną Alicją y, wybrali się do sauny i opowiadają o tym, jak to się przyjemnie tam siedzi, y, dlaczego y, lepiej jest jednak mieć saunę nowoczesną i dlaczego taka jest lepsza dla osób niewidomych. No fakty, jeżeli chodzi o osoby niewidome, to rzeczywiście ja się zgodzę całkowicie, bo tak jak zacząłem słuchać tej audycji o saunie, no to zaczęły mi się przypominać moje młodzieńcze czasy, czyli to były te czasy, kiedy jeszcze triceratopsy biegały po ziemi. I wraz z kolegami, najczęściej w zimę właśnie szliśmy do sauny, mieliśmy ze sobą napoje gazowane na bazie wywaru z chmielu, tudzież koncentratu, to zależy po prostu, czy kupujecie jedną firmę czy drugą, nie będę robił reklamy żywcowi czy tyskiemu, bo to jest jeden szmelc, więc my później z tej sauny wychodziliśmy właśnie na śnieg, tak jak to robią Finowie, w stroju Adama oczywiście, Szkoda, że nie było koleżanek, to było, były w stroju Ewy. No i po tej saunie właśnie pijąc te napoje chciałem jeszcze powiedzieć, że tak jak szybko się piło te napoje w saunie, tak szybko te napoje wypływały z nas w postaci potu. Rewelacyjna sprawa, naprawdę ja wszystkim polecam, bo tak pobiegając biegając po tym śniegu, robiąc orzełki, kładąc się na nim, naprawdę nie było zimno człowiekowi, a buszowaliśmy bite 20 minut. I no, tutaj się zgadzam rzeczywiście, że mogą, mogą mieć os osoby, które mają problemy ze wzrokiem, y mogą mieć z kolei znowu problemy y z korzystaniem y właśnie z, z saun y fińskich, no, tam jest troszkę inna konstrukcja, ale o tym się dowiecie wszystko w odcinku. Także jeżeli ktoś lubi sauny, to ja polecam jeszcze, oprócz tego, podcast taki, który nadaje od czasu do czasu. Jest to Łosiowisko i Rafał Koszola i Kasia i tam są jeszcze inne osoby. I tam jest dużo o saunie i jak ona wpływa na umysł, czy otępia, czy takie rzeczy. Sauna fińska, dobry odcinek podcastu, niezwiązany praktycznie z głównym nurtem tyfloświata. Kolejny dzień lutego, czyli czwarty, rozpoczynamy czerwoną pigułką. Doktor... Kulisz pod gradem pytań. No to już trzeba było zadać pytanie, ty się doktor kulisz, czy się nie kulisz? On się na, rzeczywiście zaczął się kulić momentami. E, o cóż chodzi? To jest dwugodzinna audycja, e, która e, mówi o gorączce, e, o kosmetykach, e, w, o w niszczeniu trądzika. Miał ktoś z tym problemy? Albo będzie miał na pewno z trądzikiem. Każdy walczył, ja cały czas jeszcze nie mogę się pozbyć trądzika w pewnych partiach ciała. I będzie naprawdę o, o wielu rzeczach, będzie o witaminach, będzie rumiankach, dziurawcach, o tych, tych innych sprawach i rzeczywiście dr Kulisz dzielnie praktycznie zniósł Pytania, które były zadawane przez Asię i Łukasza. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o medycynie, a nie to, co wam mówią w przychodni, posłuchajcie czerwonej pigułki, bo czerwona pigułka jest dobra. Pamiętajcie, Matrix macie do wybrania. Albo tą czerwoną, albo niebieską. Ja tam wolę czerwoną. Ja jestem daltonistą. <głos> Następnym podcastem jest NuCast, czyli tutaj a Kuba Krzemiński, y, tudzież Duron. zainspirował się chyba troszkę filmem Death Race. Ja, no i może i filmem słuchaj, ale przede wszystkim tak, no trzeba jeszcze po raz kolejny, bo to trzeba powtarzać, bo nie wiadomo kto się włączył nowy do podcastofonu no i być może słucha nas y, po raz pierwszy. Więc tak, no przypominam, jesteśmy audycją, która y, omawia podcasty, jesteśmy podcastem o podcastach. I tutaj, Nukast, jest to podcast, pierwszy podcast polski postnuklearny. Czyli wszystko się dzieje podczas, już kiedy te emocje opadną, jak po wielkiej bitwie Kusz. Cały świat został zniszczony przez wojnę atomową, i są pojedyncze jeszcze jednostki, pojedyncze bunkry, twierdze Boże walt, Jak to nazwać? Krypty. On właśnie. Są krypty, w których żyją ludzie, i jest radio. Radio z Nadwisły, które gra jest prowadzące John Barry i są wiadomości właśnie. To wszystko może nas spotkać, a kto grał w grę? Mm, i patrz, teraz mi gra uciekła. Fallout. Fallout, dokładnie. O grę Fallout, w grę Fallout, kto grał, ten będzie wiedział, o co chodzi. Będzie w tym odcinku o wyścigu śmierci, czyli ostatni przegrywa. Jak przegrywa? A, po prostu wybucha. Yy, będzie wywiad ze zwycięzcami, m.in. z dziadkiem, właśnie będzie troszkę mowy o żywności, a także będzie ogłoszenie. Ja się bardzo cieszę, że coraz więcej ludzi do Aldurona dołącza i swoje materiały zaczynają umieszczać właśnie jako nucast. Te wszystkie relacje, takie rzeczy to jest właśnie to dzięki, dzięki tym ludziom, którzy wspomagają. Także rewelacyjna rzecz dla mnie no coś pięknego, bomba, co zresztą odbije się, tak mały spoiler będzie, w topach miesiąca, bo topy miesiąca dzięki waszym głosom będziemy w tym odcinku robić. Ja chyba za dużo mówię, przejdźmy do następnego podcastu. Następnym jest opiwie podcast. Odcinek 77. Pamiętam, w którymś z ostatnich podcastofonów prowadzący rozczulał się nad tym, że to już aż 70 odcinków, ale... Ja nie żałuję, bo każdy następny jest lepszy. Tym razem omówione piwo polskie, piwo z browaru kormoran, warmi, nisk, war... Warnijskie. Tak? Warnijskie, no to. Warnijskie. No warnijskie. Przepraszam, nie mam dostępu do takiego piwa, więc. Nawet, <gryw> no tu może być problem. No, nieważne. W każdym razie y, tutaj bania, y, rozwija skrzydła. Y, w zrecenzuje jak zwykle celnie piwo, które było chyba dzień przed terminem przydatności, jednak nic to mu nie pogorszyło, nic mu nie zepsuło smaku tej zabawy. No posłuchajcie tylko jedną rzecz. Ja zacytuję to, co Mateusz Banioszewicz czyli Bania umieścił w tekście pod podcastem. To jest tylko fragmencik. Cztery słody i cztery dodatki zbóż. Do tego niefiltrowane. Jak sam określił, z tej mieszanki musiało wyjść ciekawe piwo. Moi drodzy, wyszło ciekawe piwo. Jak smakuje, gdzie je dostać o tym tylko i wyłącznie w podcaście o piwie. Z ciekawych rzeczy mamy kolejny podcast. To jest sklepik z horrorami. Nieprawdopodobnie zmniejszający się człowiek. To jest 46 epizod. Dlaczego epizod? Dla mnie to jest odcinek podcastu Sklepik z horrorami Robercie szumisz. A Niemożliwe. No w każdym razie w tym odcinku chłopaki biorą na warsztat film, którego tytuł muszą na nowo przekładać na polski. No bo taki problem jest, że rzeczywiście w Polsce film Dirty Dancing Został e, nazwany Wirującym e, Seksem. E, Terminator został elektrycznym mordercą. No i chyba tylko film Zabić Księdza e, był w, w takim samym brzmieniu, bo to był film polski. No i seks-misja. <śmiech> tu rzeczywiście jest problem z nazwaniem filmu, ale dalej, no cóż można powiedzieć o filmie, w którym e, facet został napromieniowany i zaczyna się kurczyć. I kurczyć do takich rozmiarów, że w końcu staje się wyjątkowo malutki, bo jeżeli dla niego na przykład pajączek jest bestią, no to coś w tym jest. Science fiction bazujące na latach 50., gdzie są pełne nazwy Amazing, Incredible i te inne jakieś bzdury, ale troszeczkę inaczej, w innej konwencji poprowadzone i zachęca nie tylko do słuchania takich podcastów, ale także do znalezienia filmu, który można dostać za 10-19 zł, to zależy gdzie i obejrzenia takiego filmu, bo rzeczywiście, jak twierdzi Jacek Rokosz i Patryk Tomiczek, warto. Tak, warto, warto i powiem, że jest to film z morałem, ale morał, możecie się dowiedzieć jaki to, oglądając film lub słuchając podcastu. A teraz taki krótki twór zaprzyjaźnionego z Radiem na Fali, bo to jest podcastofon live w Radiu na Fali, podcastera, Przedział rozmów, pigułka prokoncepcyjna, czyli znowu jesteśmy w pociągu, znowu dwóch panów się spotkało i <śmiech> rozmawiają na temat prokoncepcji. Ale dzwoni do nas yy, współprowadzący podcastofon z ekipy członek Robert von Kessling. Witaj, Robercie. Yy, witam serdecznie tutaj wyłączam sobie radio. Tak, chcę wam troszeczkę poprzeszkadzać i przywrócić tutaj starą, dobrą yy, tradycję, że słuchacze dzwonili do podcastofonu i, i się pamiętam, udzielali. Pamiętam, bywa, bywało tak kiedyś, pamiętam. To było tak. zaraz w okraldzie. <gulanie> ja pamiętam, że nawet się udawało niektórym dzwonić, yy, kiedy podcastofon nie był live, a jednak się im udawało. Ja pamiętam, że dzwonili w ciągu tygodnia. Eee. To wy pamiętacie jakieś lepsze rzeczy, niż ja pamiętam. Ale no, widać, wasz wiek jest bardziej odpowiedni niż mój. No i właśnie tak, sobie dzisiaj postanowiłem zadzwonić do podcastofonu i okazuje się, że na podcastofon już zadzwonić nie można, ale można zadzwonić na radionafali.com Tak więc te osoby, które słuchają, chciałyby zadzwonić, porozmawiać z prowadzącymi, no to niech dzwonią na Skype pod numer, nazwę radio na fali, to jest jeden jedenwyraz.com i będzie można się dozwonić tak, jak ja właśnie to teraz uczyniłem. No i właśnie chcę Wam poprzeszkadzać troszeczkę w tym podcastofonie, aby on nie był taki nudny i nie był taki pospolity, jak zazwyczaj Dziękuję. zazwyczaj bywa nudny to może nie jest, ale pospolity tak, żeby coś się działo, coś więcej może później jeszcze raz zadzwonię z jakimiś newsami, jeżeli wy nic nie powiecie By, ty, ty być może jakiegoś striptisa strzelił na audio czy coś nie, nie, nie, znaczy kiedyś była taka tradycja, że y, dobry podcaster, albo w ogóle podcaster który chciał się nazywać podcasterem musiał nagrywać y, przynajmniej jeden podcast wannowy, nowy, vanienny, zależy jak tam, kto jakiego słownictwa używa i, i wówczas były te striptisy van nowe, wanienne ale to te osoby, które nie wiedzą o czym ja mówię to zachęcam do sięgnięcia po starsze odcinki starych podcasterów natomiast dzisiaj nie mam zamiaru akurat ja nie mam zamiaru, a nie wiem jak wy nie wiem jak prowadzący, bo być może, że wyszykujecie jakieś atrakcje tego typu znaczy, a propos striptisu, to już mi dużo nie brakuje to znaczy, co tam, śnieg stopniał u ciebie, jest tak gorąco, że musisz się y, chłodzić? No nie, przecież no sam, sam nie był. Po no fińskiej zresztą. Znaczy, nie wiem, to ja nie wiem. Od początku nie słuchałem, więc nie wiem. Przepraszam. Ja też nie. No ja marzę o wannie, o ciepłej kąpieli, ponieważ pół godziny temu tutaj siadłem przed komputerem a na dworze jest zimno. Jest a Maciek, tak zimno. wyobraź sobie, że rzeczywiście ja też mam podobny problem, jak wchodzę do wanny i nogi daję tam już, jak sobie wodę napuszczam, to na początku marzę po tej wannie, takie, takie ciemne smugi spiąć się, ale nie wiem, z czego to się bierze. <śm> no wiesz, teraz nie musiałeś, Robert, mówić, jak to jest z twoją higieną osobistą, ale skoro już... Się ale nie ja nie wygadaje... jeszcze nie powiedziałam, co się dzieje za mną, jak zaczynam siadać do wanny. <śm> Ja, ja myślę, żeby kontynuujcie dalej omawianie podcastów, okej? Okay? Ja obstawiam, że zaraz zadzwonią kolejni podcasterzy, ponieważ tutaj się poprosili o autoryzację do radia no to, na fali. To dobrze, niech się proszą o autoryzację, niech dzwonią, niech wprowadzają życie. Ja się na tą chwilę rozłączam i, i ten pozdrawiam prowadzących i, i ciągnijcie dalej to, co się gniecie. Ciągniemy, nie puszczamy. Ja, ja ciągnę, jeszcze się pali. No, no się to na, razie. Teraz. na razie klikam na czerwoną słuchawkę, pa. Na razie. Ej. Ej. Dobrze, skończyliśmy na pigułce prokoncepcyjnej. I tutaj jest problem, bo podcast trwał dwie minuty z kawałeczkiem. I to jest krótki sketch odnośnie tego, co się dzieje w rzeczywistości polskiej, bo ja wytłumaczę, może nie wszyscy wiedzą, nie są tak uświadomieni, bo nie słuchają, dajmy na to, Kloda Moneta i teorii chaosu, ale rzeczywistość polska jest zupełnie odmienna od rzeczywistości europejskiej, tudzież rzeczywistości światowej. My żyjemy zupełnie w innym świecie, i tutaj właśnie o pigułkach prokoncepcyjnych, czyli weźmiesz, zajdziesz, nie weźmiesz, no, na dwoje babka wróżyła. Tyle tylko mogę powiedzieć, bo naprawdę przesłuchajcie, to jest bardzo dobra rzecz, a chciałbym jeszcze powiedzieć, że oprócz Radia na Fali, Grzesiek i Filip znaleźli się także w stajni Pichonta i tam także możecie usłyszeć przedział rozmów na stronie Polski Podcasting następnym polskim podcastem który jednak nie jest w polskim podcastingu, a ma własny adres y, RSS nie jest skonsolidowany z nikim, to kazanie z 5 lutego 2012 i nawet 5 lutego opublikowane kazania księdza Piotra no, trzeba powiedzieć szybki jest yy, i o czym tutaj będzie, no wiecie co no, chodźcie do kościoła Tutaj oprócz, oprócz czytań z Ewangelii Marka, z listu do Koryntian, będziemy mieli także przemyślenia właśnie księdza Piotra Pawlukiewicza, które ja bardzo lubię, chociaż katolikiem nie jestem, ale warto, warto posłuchać, bo to jest taki podcast niestety, którego nie wolno słuchać przy zmywaniu garów. Więc jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć samego siebie, albo szuka samego siebie, no to polecam. Pawlukiewicz pomoże. Był kiedyś jeszcze Waldek Pawlukiewicz, ale ten akurat miksy robi. Wszyscy Pawlukiewicze są dobrzy. A jeżeli ktoś nie chce znaleźć się na przykład na dnie rzeki w betonowych bucikach, to polecamy małe filmidło Gangsta Special. No i wszystko, co się z gangsterą wiąże, prawda? Mnie to przypominało Maćku yy, Pogromców Mitów. Tam były takie specjalne odcinki o piratach, dajmy na to. I yy, yy, yy, związane z rekinami, dajmy. I tutaj właśnie jest dużo rzeczy związane z filmami gangsterskimi. To wszystko. To wszystko? To wszystko, bo format jest M4A i, i musiałem hmm. słuchać na komputerze, a nie mogłem posłuchać sobie na swoim odtwarzaczu, który nie obsługuje formatu M4A, który jest a, formatem Apple'owym. A ja nie mam Apple'a. No cóż, no jeżeli mówimy o gangsterach, to Przechodzimy do kolejnego odcinka, to już jest dzień 6 lutego, aż 4 godziny trwa, normalnie pobił teorię chaosu, ja no, jestem pod wrażeniem, to jest raport Martina, ale to raport specjalny, debata z premierem, czyli kto tam przyszedł w sandałach bez skarpet, kto się zlitował i zaczął dziergać te skarpety i po co i to wszystko w cztery godziny Taka i kompaktowa zamiast kapelusza forma. to przyszedł w czapce ajajajajaj aj, aj, aj. Jak Fajne jak miny, żakku, premier stop. stroił wiesz co ja nie oglądałem Bogu dzięki tego wszystkiego ale przesłuchałem raportu Martina i moja konkluzja z tego wszystkiego, to był problem parkomatu, czy Marcin Hugo Kosiński zapłaci karę, żeby zadać pytanie, bo miał tylko na dwie godziny opłacony parkomat przed kancelarią premiera, że było dużo wolnych krzeseł, a co mnie uderzyło w tej całej debacie, jeżeli chodzi o pana premiera, no to zadawano mu pytania, na przykład, panie premierze, co pan myśli o rozmnażaniu się myszek w trzecie rzędzie na parterze? A pan premier odpowiada, według najnowszych badań meteorologów duńskich jutro będzie czwartek. I to były podobne kretynizmy. Pytanie na jedno, on odpowiadał na różne pytania, co zresztą było słusznie przez Martina yy, zauważone. Żałosne to było, strasznie, momentami i prowadzący też żałosnie jakieś dżingle puszczał, bo niestety brawa zagłuszały, co ciekawsze wypowiedzi, pytanie tylko, czy to coś zmieni, czy akta wejdzie w życie nasze i zabroni nam wielu rzeczy, bo tak prawdę mówiąc, słuchając tych podcastów, w ogóle nie oglądając telewizji, jak na przykład ja, Dochodzę do wniosku, że ludzie, którzy protestują przeciwko akcie, nie wiedzą, czym ta akta jest, czym ta akta śmierdzi. I w tym momencie z tego smrodu wyłania się dziwny obraz naszego społeczeństwa. Ale o tym obrazie w czterogodzinnym podcaście Martina Lechowicza pod tytułem Raport Martina, raport specjalny, debata z premierem w kontestacji będzie. Chociaż niektóre pytania rzeczywiście były miażdżące i wychodzi na to, że jakkolwiek byśmy nie protestowali, to i tak rząd zrobi swoje. Aleluja i do przodu. Tak, coraz więcej znajomych tutaj pyta mnie, jak się stosunkuje o akta, w sprawie akta. Mamy specjalne raporty w sprawie akta. No i Radio na Fali nie będzie gorsze w sobotę. Jeszcze nie wiem o której, ale na pewno w prime time będzie relacja na żywo z protestów przeciwko akta i dzwonią, dzwoniły dwie osoby a dzwoni w tej chwili tylko jedna, więc dodam, dodam krawca. Witaj krawcze Dobry wieczór panom Dobry wieczór e, Takie pytanie, czy jeśli nie mam wanny, to czy mam szansę na, e, zostanie podcasterem? No to tak. ja ci od razu odpowiadam Yy, nagrałem w moim życiu kilka podcastów zaledwie, uczestniczę w kilku projektach. Żadnego odcinka nie zrobiłem z wannym <śmiech> na początku z przyczyn technicznych, ponieważ dysponowałem tylko tym, co mam w mózgu, czyli brodzik, niekoniecznie intelektualny. Ale yy, później dorobiłem się wanny. Yy, więc yy, mając tą wannę, także nie nagrywałem, bo rzadko się kąpię. A dalej niektórzy nazywają mnie podcasterem, więc powiem Ci, że tak, w czerwcu os nagrałem ostatni odcinek, jeden z ostatnich odcinków swojego podcastu, znaczy ostatni nagrany przeze mnie, nie ostatni w ogóle i dalej mówią na mnie podcaster, więc coś w tym jest, nie trzeba mieć wanny. Jak masz siostrę, dajmy na to, ona jest malutka, ma lalkę Barbie, reklama firmy Mattel, konto będzie po audycji, może mieć taką plastikową wanienkę, ewentualnie zestaw My Little Pony, to wtedy z takiego czegoś też może się liczyć, słyszałem, tak mi mówiono. Aha, no to już wszystko teraz jasne. Może to jest też trochę tak, że ten, kto nagrywa takie długie i spokojne podcasty, to ma wannę, a ten, kto tak wchodzi szybko, tylko coś nagra e, na, e, 10 minutowego, to prysznic ma na przykład, nie? No to podobnie jak z seksem jest. Właśnie, i masturbacja i seks, nie? No to też tak właśnie szybko. mówiłem, no że z seksem, tak, nie? No właśnie, właśnie. A telefony są super, słuchajcie, właśnie tego brakowało w podcastonie w podcast fonii. Fonie, fonie. Nawet fon, prawda? Właśnie, no to aż, aż się prosi. Może w ogóle y, zadzwonią ludzie i promować, zaczną swoje podcasty jakoś tam, albo opowiadać o nich na przykład y, y, y, jaki jest ten ich podcast, tak w paru słowach, żeby opisać coś, y, albo może coś w stylu napisz do Kasi w brawo na przykład e, drogi podcast, <śmiech> nagrywam i mnie nie słychać. <śmiech> włącz, włącz, wtyczkę, włącz wtyczkę po prostu w inne gniazdo, wtedy może być słychać, dajmy na to. No. niektórzy tam tak ja No jestem tak jestem. także nie wiem. Ja na początku nagranie rzeczywiście miałem problemy, bo się zamieszałem. Tutaj mam, mam dwa gniazdka i nie wiedziałem, gdzie zapakować. Mamy właśnie w świadku pewne, pewną ilość ka Kasi, Katarzyn. I być, może, I być może z jedną będzie w przyszłym miesiącu. Również pod castofon. O, to wspaniale. Jak najwięcej. Kaś, F, Ewel, różnych Ani jak najbardziej. Słucham, słucham z zaparciem, coraz większym, naprawdę. No to na to jest ten, stoperan, bodajże. E, nie, Laksigen chyba. Nieważne, dobra, to ja cię Albo Sulgorzka. Sulgorzka <grym> też jest dobra. To ja krawcze już dziękuję za wypowiedź. Ewentualnie zadzwonisz tam. Zrzucimy się jak w kontestacji. No, bye bye. <grym> przy, przy mnie tego słowa, proszę. No i właśnie wyleciał. Jak? No, u konkurencji. No, na K. <śmiech> Naka, tak jak Katarzyna. Exactly. A, a my co? A my, a my do Palestyny i do wojny chyba się wybierzemy, co? No wiesz co, jak, jak mówimy o Kasi, to Kasia leży niedaleko Basi, a jak Basia, to i Marwan. No i 23, 23 historia. Nie, nie mojej ich, ich emigracji. Tak, dotychczas z tych 23 odcinków to większość była lwia, większość w języku polskim, jedna była w języku angielskim i to była dziewczyna, która pochodziła z Węgier i opowiadała o tym, co się działo na Węgrzech, a rzeczywiście działo się tam dużo. No i tutaj Gosia i Artur z, prosto z Kanady rozmawiają po raz kolejny z ludźmi, no tym razem akurat z Basią, bo Marłan będzie w następnym odcinku, w 24. Marwan jest Palestyńczykiem, Basia jest Polką. Jakie problemy mogą być nawet dla małżeństwa polsko-palestyńskiego? W jaki sposób żyją dzieci, gdzie obok lecą helikoptery AH-64 Apache i strzelają, a dzieci muszą funkcjonować, iść do szkoły? Co się z tym wiąże? Naprawdę dużo pięknej historii i mało tego możemy usłyszeć, że Wyprowadzając się do Kanady, dalej tęskni się za tymi rejonami, gdzie toczyły się walki i dalej się toczą. Więc strefa gazy aż do Kanady, a zaczęło się wszystko w Polsce. Zaczęło się w jednym pokoju, gdzie był gość o imieniu Marwan. Także historia mojej emigracji, jak zwykle poziom bardzo wysoki i ja wszystkim polecam. No i mamy, mieliśmy kolejną... Próbę przeszkodzenia. Dzwonił do nas Jacek Kuchmistrz. Ja może go tak wywołam do tablicy, bo on mi tutaj miga co chwilę. Dzwoni mi tutaj. Dzwoni Jacek. Bo może Jacek jedzie w tym momencie, wiesz? No to po co dzwoni? Dobra. Nie wiem, no cóż, być może Marwan, Marwan tęskni za Palestyną, ja na przykład nie tęsknię za dentystami, którzy potrafią oszukiwać, o czym mówi podnośnik, czyli Gural. No Gural, Gural się kłania, nowojorski, pierwszy nowojorski podcast, znaczy trzeci nowojorski, ale dwa już zdechły, także można powiedzieć, jedyny nowojorski podcast w języku polskim i moi drodzy, w latach 80. Maryla Rodowicz stworzyła zespół Różowe Czuby. Takiej zostało zresztą. Tam grali piosenkę dentysta-sadysta. I to rzeczywiście można odnieść się w, przez, przez tą piosenkę do, do podcastu Górala. Cóż potrafi zrobić człowiek będący dentystą w Ameryce, jaki śrzywacz do papieru wsadzić zamiast mostka, żeby za kilka lat klient do tego dentysty przyszedł. Wszystko z punktu widzenia Stacy, czyli Stasi, która jest pomocą po prostu no, po, pomaga jest instrumentariusz jak zwał, tak zwał, właśnie u, u dentystów. U, u niejednego dentysty wyparzała naczynia. Jak to wszystko wygląda, jak wygląda sprawa, kiedy przyjdzie klient, który ma HIV czy jakieś inne wiruski, no cóż powiedzieć, marka sama w sobie, jest podnośnik, no to praktycznie murowany typ tygodnia, ale o tym będzie później, także wszystkim polecam posłuchać, jak oszukują dentyści w Stanach. Zauważycie, że są pewne zbieżności co do naszego kraju nad Wisłą? Jest podnośnik, jest impreza. A były podnośnik, były zęby. Jest też Jacek na czacie na skypie, Czy jesteś, Jacku, podkastologiem? Jestem, panowie. Witam serdecznie. Pod, pod, podpisuję, czy podklejam się pod to. Czy w ogóle słychać, jak woda leci? Może nie. Nie, to tylko mylejemy wodę tutaj, Jacku, na antenie. Teraz leci. Jesteś w Wannie. O, tak, tak. I chciałem potwierdzić, jako niezależny słuchacz podcastu w podcastu 420, że ten autor tego podcastu, to rzeczywiście nie nagrał podcastu Wannowego i wszyscy nie mówią podcaster. Ale, Ale to słuchaj, na, na, na pana Donalda mówią pan premier też, nie? Z podobnych powodów. Tak. A nie, no nie wiem, czy to jest dobre porównanie. I ja bym chciał powiedzieć, że w zamian za to że Robert dostał jakąś tam dyspensę od kogoś tam, nie wiem od kogo są inni podcasterzy, którzy nagrali dwa lub nawet trzy podcasty wanowe, wanienne czy jakie tam zwał znałem historię jednego podcastera, który sobie tematy, które miał omawiać przyklejał karteczkami do, do zewnętrznej ściany tego właśnie brodzika, żeby wiedzieć co ma mówić a dyktafon był nad słuchawką umocowany w jakiś tam sposób. No bo wiesz, jak jest dyktafon, to musi być odsłuch i stąd siebie, że właśnie słuchawka, nawet i prysznicowa. Jeżeli ktoś chce, są markety typu na przykład co się wiąże z polskim raperem, tam Leroy Merlin czy coś takiego, i do tego Leroy'a niekoniecznie w Kielcach można pójść i sobie taką słuchawkę w taką słuchawkę się zaopatrzyć. Będzie na pewno frajda niesamowita i dla nagrywającego, i dla słuchającego. I to jest prawda. Ale ja mówię wszystkim... Y podcasterom, będącym podcasterami, że naprawdę, moi drodzy, nie musicie mieć y, żadnego podcastu waniennego, brodzikowego, umywalkowego, zlewozmywakowego, co tam jeszcze jest z tej białej armatury, nie wiem. O, sedesowego na przykład, bo takiego nie, był jeden, ale to był akurat Martin, dawno, dawno, chyba z 4 lata temu Martin Lechowicz w się był w ubikacji i tam nagrywał, więc nie musicie takich rzeczy robić. Wystarczy, moi drodzy, włączyć nagrywanie. To wszystko. Tak, tak. Ja bym jeszcze chciał dodać, że takim przykładem gościa, który postanowił coś nagrać, czyli coś powiedzieć, jest autor podcastu 61966.pl Nie znam. On ma takie różne, nie? No on ma takie różne, <śmiech> wiesz, różne tematy porusza i różne są takie... On jakiś czas nie nagrywał, teraz niedawno znowu wypuścił podcast, przełamując się i twierdząc, jak to mawiał Pawlak, do stodoły, co będzie, to będzie! a to czekaj, jakieś tam w radiu podcasty, tak? To, to on coś z radiem związany jest on z radiem jest związany? ja nie wiem czy on jest związany z radiem ale jakim, jakie radio miałeś tam myśli? nie wiem, Wrocław, Szczecin o no tak, tak, z tymi, tak, z tymi tak, tak, związany tak, stara się w miarę możliwości, jak potrafi stara się propagować tą ideę podcastingu, nawet e, dzisiaj byłem świadkiem jego rozmowy z e, taką panią, która e, wiesz, załatwia ubezpieczenie na samochód i e, pani się pyta czym się pan zajmuje no to on mówi, tam pracuje, a czy jeszcze ma pan jeszcze jakieś zajęcie, on mówi tak proszę panią, nagrywam podcasty a co to jest podcast? No i od razu zaczął jeść tam jej wykładać, gdzieś chyba z 10 minut nie pozwolił kobiecie dojść do głosu. Ona mówi, a to ja nie wiedziałam. Ona mówi, no widzi pani, ile jeszcze przed panią jest takich rozkoszy audiofilskich? Także słuchajcie, moi drodzy, być może nie w tym, który nastąpi odcinku podcastu 61966, prowadzący właśnie Jacek Kuchmistrz. Dziwne, że imię i nazwisko jest zbieżne właśnie z tą osobą, która do nas dzwoni. Opowie w jaki sposób uzyskać 20% zniżkę za bycie podcasterem. No może, może, może, może. Tak będzie, tak. Okej, okay, dobra, to nie zawracam gitary. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że kolejni ludzie odważą się zadzwonić. A jeżeli chodzi o pytania i te rzeczy, jak mówił krawiec, no to proszę powiedzieć a propos tych dziurek. Ja mam, ja włożyłem.. Yy, kabelek do nagrywacza czy do mikrofonu i podłączyłem do komputera i nie chce mi się nagrywać. Czy jakaś krótka podpowiedź może być? I ja, już ja, się myślę, ja, myślę, ja myślę, drogi Jacku, podcastologu, że będziesz musiał to na forum podcastowy, podcastowym zgłosić i na pewno któryś z podcasterów Pomoże, bo wiesz, możesz mieć wyjście USB, możesz mieć wyjście typu jack, czy on będzie mono, czy tak jak mój kolega mówił nomo i z tego się wziął właśnie ten film, gdzie jest NOMO, czy też jest Stereo, czy też jest Kwadro, może być 5.1, takie rzeczy, nie, no w tym momencie ja je sobie robię, ale rzeczywiście wszystko zależy od sprzętu, jakiego używasz, ale moi drodzy, właśnie od tego są na katalogu podki polskich podcastów, możecie mieć link do, znaleźć link do forum i tam na tym forum, jeżeli zadacie pytanie, odpowiedź będzie udzielona. Dobrze, no to bo fajnie, nam się to robi ja after, to ja idę do tego forum i dziękuję serdecznie i pozdrawiam. I na razie. Tak jest. Kupom mości panowie do forum, a my zaczynamy myszkę o Gonisie. Tak. Ja tutaj jeszcze tylko wyrzucę tak wrednie Jacka. Yy, myszkę i... o Gonisie. <śmiech> radia tak, Szczecin. Zamiast Jacka mówiliśmy o Szczecinie. A jeszcze a propos Jacka. No to ja tam nie wnikam, kto tam ma Jacka, kto ma Zosie, nie? Każdy podcaster ma co innego, nie? No ale... Mm. Ala ma kota, a kot ma hif, tak. Tak, ale dzwoni Andrzej Famielec i może odbierzemy go po małej myszce, co? Żeby tak nie było. Jeden ale o drugim. małej myszce możemy tylko powiedzieć, że przypomnieć wszystkim słuchaczom, że myszka y, Ogonisia y, jest to jedna z dziedzin życia Polskiego Radia Szczecin, a dokładnie audycji Trącić Myszką i jest to audycja skierowana do najmłodszych, aby troszeczkę bardziej tych najmłodszych oswoić z komputerem. I to nie chodzi o to, w jaki sposób na przykład kampować w Counter Strike'u, tylko o podstawowych rzeczach ta audycja mówi, czyli ustawianie pewnych, pewnych rzeczy w systemach operacyjnych, w formatowaniu dysku, nawet instalacji systemów operacyjnych, a wszystko to przez właśnie myszkę o gonisie, komputer, który bardzo ciekawie działa, są głosy, że do niektórych to nie trafia, ale z tego, co ja wiem, to Polskie Radio Szczecin ma dużą rzeszę młodych fanów właśnie, jeżeli chodzi o podcasty Ogonisi. Także jeżeli macie swoje pociechy, puśćcie im. To jest tak samo, jak ja zacząłem oglądać Świat według Ludwiczka. Pierwszy odcinek mnie nie, nie, w ogóle nie zainteresował. Po czwartym stałem się strasznym fanem i, i kocham Ludwika Andersona. Cóż, Następnym podcastem jest Wisi Mi To, ale mi nie wisi wcale, że dzwoni Andrzej Famielec, czyli kogut domowy. A on którego? dalej dzwoni? Tak, którego uparcie dzwoni. No, jak to kogut, uparciuch jeden, powiedziałbym, że kto inny, ale dobra, ja już go dodaję do konferencji. Witaj Andrzeju, kukuryku. Ja witam serdecznie wszystkich. Kotka tak serdeczne kukury, ku wszystkim, którzy nas słuchają, nie słuchają, będą odsłuchiwać. Przede wszystkim drogi nasz yy, zasypany śniegiem. Robercie, forum polskiego podcastingu nie istnieje. Zostało wyłączone. Aha. No to w każdym razie, jeżeli napiszecie, moi drodzy, mail do któregoś z podkastofonowiczów, to zaręczam Wam, że nawet jak napiszecie do mnie, to ja na tym małym komputerku będę w stanie Wam odpisać odnośnie tego problemu, a co jeszcze więcej, zaręczam, że połączę się być może z Wami przez Skype'a i postaramy się podczas wypijania pewnych napojów wyskokowych rozwiązać problem. No jeżeli się nie uda, to przynajmniej się narąbiemy. Myślę nawet, że nie tylko ty byś się z chęcią narąbał z jakimś tam chętnym do nagrywania podcastu, ale także każdy z nas. Każdy z nas jest chętny przecież do pomocy, do służenia radom, nieradom, a najwyżej do odesłania kogoś, kto uważamy, że pomoże. No i co ważnego, nie wiem, czy dzisiaj mówiliście już o tym, bo ja dopiero co się włączyłem, ale muszę powiedzieć, że polski podcasting znowu zaistniał w Radiu Net. Tym razem zaproszono tam Martina Czerczaka, i bardzo ładnie opowiadał o polskim podcastingu, w ogóle jako o nie tylko swoim, yy, można powiedzieć, projekcie, ale opowiadał bardzo dużo na temat, yy, co to znaczy być podcasterem, droga podcastera i czym to się różnie odradia i w czym jest od radia. Myślę, że warto to odsłuchać i mieć na uwadze, dlatego że podcast to jest też dobra rzecz. No, z tym, z tym nie możemy się kłócić, ponieważ jak to nas określono, także tymi podcasterami jesteśmy. A jesteśmy, można powiedzieć, też taką, no dobra, w cudzysłowie, ale elitą, bo jest nas mało polskojęzycznych podcasterów. No w sumie, ja się nie dziwię, że jest nas mało. Po pierwsze, trzeba mieć odwagę, można powiedzieć, te jaja kogucie, żeby powiedzieć to, co się myśli, nagrać to, opublikować i jeszcze później powiedzieć, że ja dalej tak myślę. Nie wycofywać się z tego, co się powie. Tak, Marcin zdecydowanie bardzo dobrą robotę odwala dla polskiego podcastingu. No, a prócz tego mówienia właśnie, co się myśli, to dlatego ja nie nagrywam, bo ja nie myślę. <grafię> okay. Albo myślisz za dużo i myślisz o tym, co chcesz powiedzieć. Nie, no nie da się myśleć, nie posiadając narządu odpowiedzialnego za właśnie za tę funkcję. No, tutaj bym polemizował, dlatego że jedne z, z, można powiedzieć, najlepszych przyglądów, jakie słucham, to są właśnie twoje. No to wiesz co, to to podobnie jak ja. Mnie też się moje podobają. Ale i powiem ci szczerze, że nawet ochoty na piwo z tobą nie mam, bo musiałbym przez te cholerne zawsze do ciebie lecieć, a mam 20 a znowu za oknem. No. Ale u nas u nas jest tylko minus 16 w tym momencie, jest bardzo ciepło. Co nie niektórzy, niektórzy autochotowniczescy tutaj u nas w Republice chodzą jeszcze w podkoszulkach, które wydatnie przymarzły im do grzbietu. Dobrze, Andrzeju. To ja zacznę, Andrzeju. i w końcu do ciebie. Dobrze. Także przyprawiam ja. wszystkich, bo widzę, że jest naszym można powiedzieć, kurator będzie zrzucał. Do usłyszenia. No a propos Koguta, to kura, to rzeczywiście. Jak najbardziej, no, no i co, z takich weselszych klimatów przechodzimy trochę w takie smutniejsze, bo ja nie wiem ile jest tutaj miłośników poezji, no, ale to, to chyba wisi, w mediach, wiesz, że... no tak, no tak, ale, ale Szymborska nie żyje, tak jak ktoś powiedział, że to czekaj, kto, kto umarł, pani z rządu taka powiedziała, że Wisłocka umarła, tak? Aj. Znaczy nie. nie, mi chodziło o to, że mi wisi to, że zrzuciłem Andrzeja, ale w sumie nie wyszło to zrzucanie, bo... Ale uważaj na jaja też, nie? Bo to kogut w końcu z jajami jest. No w sumie. No to to jest taki odcinek mało przyśmiewczy, wisi mi to, prawda? Bo wisi... ale, ale Waldek, Waldek od dwóch odcinków, słuchaj stary, dla mnie po prostu robi niesamowitą rzecz, bo w końcu powstał jakiś projekt w jego głowie i on w tym idzie, to jest cholernie ambitna rzecz ponieważ on się zmierza z poetami z poezją i stara się to w jakiś sposób przystępnie swojemu pokoleniu, że tak powiem bo ja jestem troszkę inne pokolenie niż on ale Waldek właśnie przybliża to wszystko w sposób taki od po prostu ludzki dla nich, taki ziomalski i tutaj jest informacja krótka, co prawda, o Wisławie Szymporskiej, która już odeszła z tego Łespado'u i mm, wspomnienie, delikatne, krótkie wspomnienie i mm, to jest drugi odcinek i po raz drugi nie mogłem tego powiedzieć, że w dobrą robotę robisz, tak jak ciebie gnoiłem wcześniej. Hmm. Nie będziemy tutaj gnoili Krzyszmena za krótki i po łebkach podcastofon, bo przecież nie omawiamy podcastofonu w podcastofonie. Tym bardziej, że mu jakiegoś współprowadzącego tam zabrakło z tego, co słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, słyszałem, że ktoś właśnie strasznie dał ciała Mhm, wielokrotnie, <śmiech> jeszcze za to płacą no ale typy tygodnia były ciekawe, zapraszamy do przesłuchania i dosyć dosyć no nietypowe jak na podcastofon przynajmniej patrząc na ostatnie przeglądy o tak, tak, tak, rzeczywiście, rzeczywiście zupełnie inny głos się odezwał i to dobrze że taki młody głos yy, młodego podcastera, który jest notabene świetnym podcasterem i jego warsztat z dnia na dzień się poprawia no coś pięknego, a wiesz co, tak wracając do tego, ludzie ludzie nieraz się pytają w jaki sposób zacząć nagrywać podcast, to ja powiem, że można zrobić to tak jak zrobili 6 lutego Marek i Marta, czyli twórcy małżeńskiego podcastu M&M's i jest to sezon drugi odcinek, siódmy odcinek bez pomysłu i czy można nagrać? podcast, nie mając pomysłu, o czym można mówić, a się okazało, że można mówić o wielu rzeczach i rzeczywiście odcinek wyszedł w miarę ciekawy. Jest mowa tutaj w tym odcinku o winie, które ostatnio było wypite, czy można rzeczywiście zostać smakoszem wina z dyskontu dla biedoty, jak to określił pewien prezydent i wino kosztowało 8 zł, ale żeby nie płacić tak mało, to kupili dwie flaszki, jedno czerwone, drugie, drugie białe no i w tym momencie możemy, możemy tylko i wyłącznie pogratulować drogim mmm om naszym, naszym yy, kochanym krakowskim yy, podcasterom, że ten odcinek powstał. Marta, podobnie jak ja chyba nawet w gorszym stanie była bo ona miała nos, te zatoki totalnie zawalone, ale odcinek został yy, nagrany mogliśmy usłyszeć o yy, filmach, które ostatnio oglądali, chociaż tak nie do końca i dlaczego musiała się Marta śpieszyć z czytaniem książki Którą, którą ostatnio właśnie przerobiła, bo tak troszkę więcej książek niż filmów robią. Co to jest podcast małżeński? Wejdźcie na ich stronę, przesłuchajcie. Bardzo kontrowersyjny momentami podcast, ale jednocześnie cholernie ciepły. Marta jest słodka jak czerwony M&M's. A czerwony, no niewidomi, nie widzą kolorów. Ja, ja też nie dlatego, dlatego właśnie jak jest na, na czerwonym stoję, torwę do przodu, bo boję się, że szwagier z boku mi wyskoczy. No w każdym razie mamy teraz Tyflo Podcast i to długi Tyflo Podcast, bo to jest Tyflo Podcast w Radiu N. Dostępność uczelni wyższych. Tym tematem jestem szczególnie zainteresowany. No i bardzo ciekawe informacje się pojawiają tutaj. Aczkolwiek nie, nie coś, czego bym nie wiedział. Yy, no ale są tacy, którzy nie wiedzą. Tak. Na dokładnie. I po to jest podcast, Tyflo Podcast. I to wcale nie jest tak, że, że właśnie osoba yy, na przykład niedowidząca albo osoba. No nie, głucha nie. No, ale no, nie wiem. może być słabo widząca albo niewidoma, krótko mówiąc. No. Tak, może, może też mieć jakieś schorzenia narządu ruchu, także tak. w, tym, w tym odcinku Tyflo Podcasta to jest jeden z tych odcinków, które są dla wszystkich. Wszystkim polecamy, jeżeli sami jesteście dotknięci jakąś niepełnosprawnością, ewentualnie macie kogoś ze znajomych, to polećcie i szczególnie jeżeli ten ktoś zaczyna przygodę z nauką na stopniu wyższym. No powiedzmy. a tutaj jeżeli ja już muszę, już muszę drogim słuchaczom jeszcze troszeczkę uzupełnić, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy są tak zaznajomieni właśnie z tym słowem dostępność. Z czymże jest ta dostępność? Ja to obrazowo określę w ten sposób. Podchodzę do jakiegoś budynku i zadaję sobie pytanie co dalej? W jaki sposób mam tam wejść? W jaki sposób mam się tam odnaleźć? czy w jakiś normalny, czy szczególny sposób będę traktowany. To jest właśnie ta dostępność. Czy dla osób, które nie widzą, słabo widzą albo mają jakieś inne schorzenia, tak jak Maciek powiedział, ta uczelnia będzie przyjazna. I to jest właśnie dostępność. Dobra rzecz, a szczególnie właśnie to jest taki wąski temat w tyfloświecie. Znaczy dla tyflowców, no to... Jest to normalka, ale, ale dla nas osób, bynajmniej dla mnie, która w miarę widzi, chociaż okulary noszę, jest to taki, taki przedział informacji. Jeżeli mi się nie przyda, to przynajmniej mogę komuś polecić. Ot i tutaj jest dobra robota wykonana no i oczywiście, że ta dostępność to jest taki trend teraz, że wszystko musi być dostępne i oczywiście cieszymy się, a skoro zwiększamy to możemy też zwiększyć efektywność w pracy, to jest 26. maggatka z dnia 7 lutego tak, przeskoczyliśmy, zmieniliśmy cyferkę na no i... tydzień do walentynek nie? tak jakoś, no i tutaj <śmiech> e, Michał i Przemek mm, w... W magatce po raz, po raz kolejny mówią o wszystkim, co jest związane z gadżetami, ze sprzętem z znaku nadgryzionego jabłuszka. W wielu rzeczach tutaj mogę się zgodzić, że o, o tych aplikacjach, o tych, o tych programach, które były poruszane właśnie w audycji, no, pomagają, są efektywne, ale trzeba spojrzeć na 460 ludzi bodajże w Polsce, którzy dostali jakieś takie iPad'y i efektywność drastycznie zmalała. I są firmy, w których zabierają iPady, ponieważ ludzie zamiast y, pracować wydajniej, to zaczynają sobie grać w jakieś rzeczy. A dobrze, że tam nie da się naszej klasy włączyć, bo jeszcze by w ten, w, jak to się nazywa, wioska marzeń, moja farma, czy coś takiego, by sobie zażynali. Po pracy. Wszystko co, co z makiem, jeżeli jesteście makowcami, to na pewno słuchacie maggatki. Jeżeli nie, tak jak ja, to sobie posłuchajcie, bo warto wiedzieć, co się w konkurencji rodzi. Jeżeli nie, to chciałbym tylko powiedzieć, że to jest kolejny podcast makowy dla. No nie powiedziałbym, że dla tych, co lubią mak, ale dla tych, którzy potrafią odtworzyć M4A. A, a dzwoni... Tam mak... Ja tam słomę makową lubię, a to jest szczególnie kompot z tego. Ha, dzwoni do nas znowu, znowu jaki Robert Kessling. Nie Witaj znowu. znowu. Ty na trencie, ty. Odezwij się chociaż, jak dzwonisz. Nie, jak mnie obrażacie, to nic nie powiem. No dobrze, no to dziękujemy serdecznie za to, że zadzwoniłeś do nas, a my przechodzimy... Skoro już jestem, to przerwę wam i powiem. Skoro już tak. Yy, dzisiaj będę robił jako donosiciel z czatu i chcę powiedzieć o tym, co się dzieje na czacie, bo się zaczyna dziać. Na początku ludzie spali, ale się jakoś rozbudzili właśnie teraz i się pogubiłem w tym wszystkim, co miałem powiedzieć, bo tak długo mnie już tutaj nie odbieracie i dzwonię, że mi się wszystkie wątki pogubiły. Na początek może to, że Pepe pojawił się na czacie i chciał z wami porozmawiać, ale nie może z jakiegoś względu. Zaproponowałem, żeby spróbował może morsem do was. No na znaczy, to są że, ze... tabletki takie niebieskie. To wtedy no widzisz, no i to jest, to jest jakieś rozwiązanie. Ja tego, używam. Tego... No. Mówię, że ja używam. Tak, to Pepe już ma y, tę odpowiedź. Y, co jeszcze? No chciałem powiedzieć, że tutaj ludzie się skarżą y, na jakieś y, zdrowotne dolegliwości, ale to może jest mało istotne, bo bardziej istotne jest to, że mają tylko dwie kobiałki na czacie. Y, no tutaj co jeszcze z No tego bo to się mówiąc językiem king size ciurlać się chce co niektórym, tak? Znaczy, no właśnie nie wiem, bo tam w sumie to na przykład są takie informacje, że cloud musimy się spotkać. No i tutaj już każdy może sobie sam dopowiedzieć o co chodzi. No, ale momencik, momencik, przepraszam bardzo, bo jeżeli chodzi o clouda, to nie chodzi chyba o iCloud, o tą usługę w firmie Apple. No ja bym się chętnie spotkał z jakąś chmurą z zielonego pochodzenia. No, albo Z zielonego wzgórza. Chociaż, chociaż według słów Pana Premiera, pozdrawiam Pana Donalda, jesteśmy zielonym punktem na mapie Europy. No i dobra, to, to ja tyle co chciałem powiedzieć, bo już na mnie tutaj krzyczą, na przykład Pepe na mnie krzyczy kabel, y, no a ja dzisiaj mam taką funkcję, jestem donosicielem. i. Ale, słuchaj, było dwóch w Biblii napisanych, ja pamiętam, czytałem, bo słuchałem te różne podcasty, był Ain i kabel i, i, i tak było. No tak, tak, no i ja się wzoruję na kablu. No, a ja na ainie. Kimkolwiek był. Ja też nie wiem, kim był kabel, ale u latał, tak? Ale on był chyba na morzu, bo tam się w kablach coś mierzy, słuchaj. Bo oni te przewody rozwijają wtedy, wiesz, i, i wtedy liczą. Pytała kiedyś kobieta kapitana, dlaczego nie zejdzie do nich i nie pokonwersuje z damami, a on powiedział, że ten statek wyciąga 16 węzłów, a on musi je wszystkie rozplątać. A później, a później wylądowali na mieliźnie. I się przewrócili na bok i się okazało, że w ogóle tym całym kapitanem był koleś z Grecji. To była Schetyna, tak? Nie, nie, nie. To, a propos kapitana to była kapitalna sprawa. Rzeczywiście facetowi grozi 250 lat więzienia. No, dobra, Ale wyjdzie, wyjdzie po odsiadce połowy. Czyli to jest pod, po ilokrotne dożywocie. Hmm. Nie, Grecy długo żyją. No słyszałem, że najstarsi Grecy jeszcze zasiłek biorą. No pamiętasz, niektórzy dalej pod Spartą walczą. I są, są starsi od najstarszych górali polskich nawet. Tak, a ci najstarsi górale to właśnie są ci Spartiaci, którzy walczyli w filmie 300. No, a ja teraz tak, żeby, żeby nam się dobrze wspominało, żeby tutaj Robert jeszcze czegoś nam nie doniósł przypadkiem, w najgorszym wypadku ciąży, to ja Roberta zrzucę. Bum, żegnaj Robercie, już ci nie ma. Dobrze, już się rozłączam nie, nie ty. A to rzeczywiście, nie jednemu Robertowi na imię Burek, jak to było, czy jakoś inaczej. Tak, nie jednemu Burkowi Robert na imię, a pojawił się na czacie podcastolog, czyli ten niejaki tam Jacek, którego my nie znamy, ale widzę, że tutaj nagrał podcast ten, co reklamował i wiesz co, może przeskoczymy go, niech zadzwoni i sam opowie, co? A nie, ja, a, ja, a ja powiem. Nie. Bo Jacek, słuchajcie, to jest taki, taki osobnik, do którego, którego rzeczywiście trzeba umieć rozumieć. On robi fajne rzeczy, momentami te rzeczy są troszeczkę niejasne, tak jak jego ksywa Iluminata. I tutaj okazuje się, że Jacek zaczyna wspominać, cóż zdarzyło się w zeszłym roku, że jego i jego małżonkę spotkały dwa zaproszenia na wesele. Jedno wesele to jest, są osoby niezwiązane całkowicie ze świadkiem podcasterskim, a drugie są silnie związane z tą osobą, którą to tak bardzo brutalnie Maciek zrzucił przed chwilą. Więc pozdrawiam jeszcze raz Roberta i Wiolę Kesslingów którzy zawarli w zeszłym roku no, ten święty związek małżeński i muszą w tym momencie się ze sobą użerać. <śmiech> Tutaj jest wspomnienie o pierwszym weselu, które weselem podcasterskim nie było i Jacek pokazuje, w jaki sposób można podejść, można nagrywać odcinek, będąc w kościele, zachowując się jak osoba będąca w kościele, a następnie starać się, przynajmniej się starać udało się połowicznie przeprowadzić wywiad z Państwem Młodym a w następnym, 34 odcinku będzie o weselu Violi i Roberta Kesslingów z Cantenberry w hrabstwie Kent tego, którego tak brutalnie wywaliłem żeby przypadkiem nie doniósł czegoś a jeżeli mówiło... Kabla znaczy się, Roberta Kabla Kesslinga tak a jeżeli mówimy o brutalności, no to w następnym podcaście, w następnym Tyflo podcaście yy, brutalna walka iosa, który tutaj przebojem wkracza na rynek informatyki. Przepraszam, Tyflo i. A dlaczego ty tak gadasz z takim akcentem? Od razu mi się kojarzy, że Ostrawen kaput. <głos> z z dożywającym powoli swych dni Symbianem. No i niestety... Ale wiesz co? Do końca ja myślałem, powie... że jednak no. Symbian wygra, ale tutaj miażdżąca przewaga iOS-a. Słuchaczem. Ale to jest duża różnica, jeżeli chodzi o, o, o, o te, te dwie platformy, te dwa systemy. I rzeczywiście dobranie do audycji iOS-a i Symbiana było naprawdę dziwne, ponieważ no teraz, no Powinien być zamiast tego Symbiana, oczywiście Android. Tak, według mnie. A będzie Android. Ale tak, już ale skrótce. to nie tak. Tak, to mnie zdziwiło i to mnie zaciekawiło do, do tego, żebym zaczął słuchać właśnie tych flow podcastów w Radiu N. Możemy się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy, nie odno nie, niekoniecznie odnośnie iOS-a, bo to gadają w cudownym Ai, podcaście. i dzielimy. Cóż, przejdziemy do 8 lutego. O chmurkach będziemy rozmawiali. Ziółka, chmury z ziół, halucyny i totalny odlot. Tak. No, i to nie będą przepisy, moi drodzy, w jaki sposób sobie zrobić pizzę z pewnego rodzaju grzybami. Ale będzie właśnie o mm, ziółkach, które są ogólnie dostępne, bo wystarczy się wybrać na łąkę ale działanie ich jest troszeczkę takie inne niż byśmy sobie tego życzyli. Znaczy, momentami możemy dostać małpiego mózgu albo zacząć prowadzić podcastofon, dajmy na to. I o tych wszystkich sprawach, które są wokół nas, będzie rozmowa, będzie gość w programie i o których rzeczy mamy się wystrzegać a może nie mamy się wystrzegać, a wręcz ich poszukiwać. I o tym wszystkim właśnie w czerwonej pigułce pod tytułem ziółka, halucynogeny i ogólny odlot. A odlot rzeczywiście tam troszeczkę był w tym programie. Myślę, że tutaj podcastolog na czacie pyta się dla kogo ten podcast? No, dla każdego. Wszystko jest dla ludzi. Prawda? No dokładnie. Ja, ja się mogę pochwalić tym, że jak jestem stary i głupi, tak żadnego z takich specyfików silniejszych od witaminy C nie brałem i dobrze mi z tym i, i bez tego jestem troszeczkę inaczej no, ujmijmy to tak, jestem troszeczkę inaczej z zachowaniem no i jeżeli bym coś takiego wziął no to nie wiem jak rozpętałem trzecią wojnę światową, bym musieli nagrać albo coś, coś w tym stylu. Ale to chyba nieważne, moi drodzy, bo my przechodzimy do paniki, czyli Kasi. O Kasi aj, już mówiliśmy. Aj, aj, aj, aj, o wszystko Oj, przepraszam, wszystko jest dla ludzi, wszystko tak, jest i... dla ludzi, zbawienie też jest dla ludzi, nawet dla tych opornych, o tym mamy w cieniach przyszłości. Eee, przyszłości, tak. No przyszłości, Dlaczego to są przysz... cienie przyszłości? Ja w ogóle się zastanawiam, y, dlaczego tutaj jest Spokojny i Śmietana, bo oni są zupełnie w innym temacie. Dopiero to ale, zauważyłem rzeczywiście. Ale, ja tutaj ale, proponuję, żeby na afterze się wypowiedział tutaj ten odpowiedzialny człowiek za katalog, ten kabel, co, co się kabel, Robert Kabel, żeby się wypowiedział, o co tutaj chodzi, bo nam Spokojny ze Śmietaną wskakują, kurde, w cienie przyszłości. Oczywiście to jest pan Wygnański, on jest tak, Przemek. To jest Szymon, Szymon. Szymon, o, Szymon, taki biblijne proszę, tak. imię posiada. Tak, I Zresztą, zresztą to jest mówi ten... o Biblii. Przemek e... to jest Minusik, tak, z Travelcasta. E, tak, e, Przemek ujemny, jak to na niego mówią, chociaż nazwisko bardzo zbliżone do tego i także go lubię. A tutaj e, Szymon, e, akurat w cieniach przyszłości, e, mówi o tym, czy jeżeli nie chcemy być zbawieni, to. Znaczy, może tak, nie mamy, nie mamy pojęcia o tym zbawieniu, w jaki sposób możemy być zbawieni i w jaki sposób na nas będzie to wywierać w ogóle ta istota, wielka i niepojęta wpływ. I no co, Cóż powiem, podcast jest bardzo ciężki, bo trzeba troszeczkę być oblatanym w Pismie Świętym, w Biblii ale naprawdę tematy są no nie takie wyjęte gdzieś tam z kapelusza, tylko głębokie tematy, nad którymi możemy się zastanowić. Jeżeli chcemy czegoś bardziej ambitnego, to cienie przyszłości są jak najbardziej, chociaż spokojnie ze śmietaną, jakby cienie przyszłości poprowadzili, to rzeczywiście no, czapki z głowy było. A jeżeli chcemy być trendy, to musimy nosić ray -Bany, takie jak Diabeł w podcaście Dlaczego. A dlaczego... Troszkę w innej formie niż poprzednie odcinki, bo Kasia nas raczy historyjką. Z morałem. No, taki audiobuczek, można powiedzieć, troszeczkę taki krótki nowelka, taka dźwiękowa. I rzeczywiście yy, nie jest powiedziane, że to jest diabeł, bo tam są imiona typu yy, Lucek, Boguś i takie inne sprawy. My możemy się tylko domyślać. I tu rzeczywiście, po co, po co okulary? I to tak cholernie drogie. I nie polecam wersji awiator, bo się rozsypuje po roku. Podcast psychologiczny, na inaczej, w jaki sposób możemy zrozumieć samego siebie, ale ze względu świeckiego, już nieduchowego. I w tym właśnie panika, czyli Kasia, w podcaście: Dlaczego odpowiada: Dlaczego diabeł nosi Rejbeny? A, zacięłem się, przepraszam, ja myślałem, że muszę, iść ten, ten <laughs> muszę iść na odwyk, muszę iść na odwyk, w odwyku rak duszy, czyli e, no tam się pojawia Angel of Revenge, ale nie, tak, nie ta tak. pani z czata, która nie wiem czy w Nie nie, nie, nie, nie, to chodzi o innego anioła zemsty, zupełnie innego. A, a dobra, to, to ja mam powiedzieć o czym w odcinku, dobra, przepraszam, bo tak się, paczkę, paczkę otwierałem po prostu z, no, spoko, z tymi inhalatorami, wiesz, tutaj wiesz jestem, i tutaj ja miałem problemy, ja, ja nie mogę dwóch rzeczy naraz wykonywać, jeżeli chcę mrugnąć i idę, to muszę się zatrzymać i dlatego w tym momencie zamilkłem, bo otwierałem paczkę, e, więc tak. Martin Lechowicz w tym momencie jest już w obleczeniu wielebnego Martina i Martin nam opowiada, w jaki sposób wygląda w Biblii wybaczanie. I tutaj jest coś takiego, można to porównać do tego, tego kamieniem, on cię chlebem, dajmy na to i wszyscy piekarze w ten sposób by zbankrutowali, ale tutaj nie chodzi o wybaczanie, człowiek, żeby wybaczył człowiek człowiekowi, tylko żeby wybaczył Bóg. Człowiekowi właśnie. Yy, co nam jest potrzebne, moi drodzy, do szczęścia. I teraz, jak to wygląda w Biblii i jak to wygląda w życiu rzeczywistym, tam, w takim realu, można powiedzieć, czy innym dyskoncie spożywczym. I o tym wszystkim właśnie w raku duszy będzie mówił wielebny Martin Lachowicz, który czasami yy, ubiera maskę prześmiewcy i prowadzi raport Martina, o którym to też mówiliśmy. Cztery godziny słuchałem, jeszcze mnie uszy bolą. Tak. Aha, fail, bo my omawiamy 8 lutego od czerwonej pigułki, omawiamy 8 lutego a <laughs> fail, ale skoro jesteśmy cały czas w 8 lutego, mamy y, nietoperza, Jacek z podcastu Plecotus, y, nieopodal podziemnego świata bram, część trzecia, na końcu jest piosenka, więc warto posłuchać do końca mm, to wiesz co, ja powiem ci szczerze, że piosenka piosenką ale tutaj rzeczywiście część trzecia nie nieopodal podziemnego świata bram jest to, można powiedzieć, że teraz cykl po trzeci odcinek wyszedł, ja się bardzo martwiłem, czy w ogóle Jac Jacol coś nagra okazało się, że tak moi drodzy z czym wam się kojarzy miejscowość Boryszyn? No z niczym, prawda? a powiedzcie mi z kim z czym wam się kojarzy yy, powiat świebodziński. dokładnie, ale oprócz tego w Boryszynie znajduje się miejsce, do którego rokrocznie ponad 20 tysięcy ludzi przyjeżdża, żeby obejrzeć. Jest to fortyfikacja. O niej usłyszymy, to jest wszystko pod ziemią. O niej usłyszymy właśnie w tym odcinku. Będą wspomnienia, klimat jest naprawdę przedni. Ten odcinek jest znakomity. No, mnie ujął niesamowicie, bo ja także bunkrowcem jestem, chociaż co niektórzy słuchacze, twierdzą, że nie, no ale dobra więc y, odcinek wspaniały, jeżeli chcecie kiedyś będziecie jechać zobaczyć pomnik y, Chrystusa Króla on się tak nazywa ten pomnik to uderzcie troszeczkę dalej i zajedźcie y, właśnie y, do miejscowości Boryszyn i tam wejdźcie to już od kwietnia znowu otwarte i możecie sobie tam połazić i posłuchać tych historii i zobaczyć co działo się przed tym jak my zaczęliśmy z y, y, kwiatka na kwiatek skakać, że o jajkach nie powiem. Przepychając dzień, ale zanim przepchniemy dzień, to odbiorę tutaj niejakiego Przemka. Przemka Przemka, tego, co go nie słychać, co nie ma sygnału. Witaj, Przemku. Masz sygnał? Witam. Ma. Cześć. Halo. Dobry wieczór. Dobry. Gdzie ja się dodzwoniłem? do radia na fali, ale nie wiem, to kiepskie jakieś, nie wiem, jakiś podcastofon leci, Nasz to? No nie wiem, bo, bo dla mnie to kiepskie, nie? A podcastofon jest o czym? Podcastofon to jest taka audycja, z której swego czasu odszedł prowadzący Przemysław Szczepaniuk. Był to bardzo dobry prowadzący, bardzo krytyczny, omawiający podcasty, więc z założenia audycja omawiająca podcasty, Przemku, to jest. To ja chciałem pozdrowić e, twórcę podcastofonu. A ich było kilku. No nawet są wypisani y, na liście, na stronie podcastofon i jakimś dziwnym cudem... No tam są cudem... twórcy i nowotwory, rzeczywiście, <śmiech> bo osoby, które doszły, to nowotwory były. Jak mniej więcej ja i właśnie Maciek. No właśnie, tam jakimś dziwnym cudem był niejaki Minimal i niejaki Kamaszyn. No kwestia genów, Minimal, Maximal, słuchaj, na to też są odpowiednie pompki i takie inne rzeczy. Aha. No to dobra, a o czym mówicie? O podcastach, tak? Tak tak omawiamy podcasty w tym momencie właśnie się zastanawialiśmy, cóż też w Boryszynie jest ciekawego, jak można głęboko zejść i gdzie palec włożyć. Jak głęboko można upaść, jeżeli chodzi o fortyfikacje, tak? Mm -hmm. A jeszcze jakieś głosowanie jest jakieś jeszcze, czy nie? Głosowanie jest w tym momencie tylko i wyłącznie za pomocą y, zarejestrowanych użytkowników na stronie razem razempisane.pl i tam każdy, kto się zarejestruje, może oddawać swoje głosy i te głosy właśnie w takich audycjach comiesięcznych jak ta, zbieg okoliczności po prostu, y, są przedstawiane w formie topów, miesiąca, więc na koniec tej audycji, a ona się zbliża ku końcowi, będziemy przedstawiać topy miesiąca. Topy, body, to zależy, która część garderoby nas interesuje. Nie ta dolna. Slipy miesiąca. No bo um, czy już omówiliście podcast taki jak Kinomiś? Nie, Kinamisia niestety nie umówiliśmy, ponieważ nie mamy takiego Kinamisia w katalogu u nas w tym momencie, znaczy w tym tygodniu omawianym przez nas. Mhm. No to dobrze, to w takim razie nie przeszkadzam. Pozdrawiam Bormana z Niemiec. Martina, tak? Bormana. No to Martin Bormand Nie, to jest taki inny szpieg, król bawarskiego porno. O, będę musiał, jeżeli chodzi o bawarskie produkty, jestem bardzo zainteresowany, będę musiał obejrzeć. Ale on już zakończył karierę, teraz jest kierowcą Mmm, Ach, to o tego mówisz. On miał na imię nawet jakieś takie właśnie dziwne. O no, Barman czy Borman, już nie mhm. pamiętam. Znaczy to ważne to ja po, po, pozdrawiam także Pawłów Barmanów, którzy mieszkają w Niemieckiej Republice Federalnej Niemiec w dodatku i, i, i nagrywają podcasty Tak, RFN, LR, USB właśnie NSDAP i te inne y, rzeczy, chociaż nie, niepotrzebnie NSDAP powiedziałem. To, to jest ten nieaktowskie USB jest teraz jeszcze 3.0 tak, tak, mam, mam, posiadam, nie wiem jak zamontować no to hmm. dobra to słucham dalej Dziękujemy serdecznie Pozdrawiam. za telefon. Na razie. My przypominamy wszystkim drogim słuchaczom, że Kino Miś to jest właśnie zadzwonił do nas Przemek Szepaniuk, jeden z prowadzących, jeden z trójki, bo tam oprócz tego jeszcze jest pan Papa i pan Trendowski. Mówią o filmach, które pojawiły się w polskich filmach, które pojawiły się w kinach, czy też możemy jeszcze w wypożyczalniach je znaleźć, o ile takowe istnieją w Polsce, nie wiem, nie mieszkam. I ostatni odcinek, który był, to był maraton tańca, który ukazał się 1 lutego, z tego co pamiętam. I to był film bardzo kontrowersyjny, ponieważ tam już były głosy na tak i głosy na nie. A my przejdźmy dalej do omawiania podcastów, bo nie skończymy tego nigdy. Tak. A skoro już zadzwonił do nas Przemek, to nie będziemy mówili o nim, bo tytuł podcastu to, co zrobić z głupkami. No i tak, i to Martin Lachowicz ma znowu problem w raporcie Martina, bo tam był odcinek specjalny, a to jest taki no, normalny. Można. Normalny, nie no. Przegiołem. To jest odcinek. Norma, normalny, zwykły odcinek raportu Martina, bo normalnym nie można go nazwać. Yy, chodzi o yy, tych yy, troszeczkę inaczej rozwiniętych intelektualnie obywateli i co z nimi można zrobić I, i to było niesmaczne tym krótkim krótkim podsumowaniem przejdziemy do długiej audycji Teoria Chaosu to ale Claude właśnie a propos tego iClauda Moneta Claude Monet, który zresztą jest udziałowcem tejże rozgłośni, w której w tym momencie nadajemy czyli radę na, na, radię na fali, w audycji, która była zarejestrowana jeszcze w zeszłym roku i to przed yy, jak to się nazywa? Bożym Narodzeniem? Wielkanocą? Nie, yy, jak to się mówi na to? Ten dzień, Wigilia, o, dzień przed Wigilią czyli Wigilię Wigilii rozmawiał z Krzysztofem Rogalą o czym mówił? o rzeczy, która no, najbardziej mnie śmieszy, jeżeli chodzi o teorię chaosu, czyli o reptilianach. To są szczury, które przybyły, są w skórze człowieka, można je poznać po oczach, ale na to wszystko właśnie, jak ma się do tego Biblia, do tych reptilian, wszystko stara się przynajmniej wytłumaczyć ku uciesze gawiedzi i dość ciekawych telefonów od słuchaczy właśnie Krzysztof, Krzysztof Rogala. Bardzo inny yy, odcinek Teorii Chaosu, już chyba drugi, albo drugi bodajże, nie trzeci właśnie o reptylianach, ale warto posłuchać, bo są ludzie, którzy zaparcie w takie rzeczy wierzą. A może ty jesteś, Maćku, Reptilianinem? Ksss. na pewno jestem niewyspany. Podobnie jak y, Papa, czyli... Kurde, czyli Papa, Łukasz Mocek z podcastu y, Kiedyś Papa Cafe, a teraz no niewyspany Łukasz Mocek, który dosyć kiepsko sypia. Przynajmniej ostatnio. Ja. Łukasz, Łukasz raczy nas, y, czyli Papa, raczy nas po raz kolejny y, swoim krótkim ferytonikiem, krótkimi przemyśleniami i... Y, czy to jest rzeczywiście kiepski sen? Ja nie mogę powiedzieć zbyt długo o tym podcaście, bo ten podcast sam długi nie jest i tym bardziej zmusza to wszystkich, żeby sobie włączyli Niewyspanego i przesłuchali, bo Łukasz jak zwykle w krótkich kilku minutach potrafi dużo przekazać. A jeżeli Niewyspany mówi o kiepskim śnie, to co będzie dalej? Dalej będzie Paweł Tkaczyk w polskim podcastingu, na temat budowania marki tutaj polski, tak. polski podcasting przegląd polskich podcastów podcastofon omawia polski podcasting podcast o podcastingu Podcastach. <grych> dokładnie <grych> Paweł Tkaczyk czyli mała wielka firma jest taki podcast Pichont czyli Marcin Szarczak pewnego dnia umówił się z Pawłem i spotkał się we Wrocławiu z nim przeprowadzili ciekawe rozmowy te rozmowy zostały zarejestrowane i są publikowane właśnie na stronie polskiego podcastingu Paweł, to ja powiem tam się dzieje tak jak u Hitchcocka na początku jest trzęsienie ziemi, a później właśnie to całe napięcie się zaczyna jeszcze, jeszcze bardziej powiększać, zaczyna rosnąć no i tutaj jest już no, kilka informacji, a będzie jeszcze więcej, jestem tego pewien i świadom tego co mówię o tym, w jaki sposób możemy budować swoją markę i jak w tym może pomóc podcasting. Także spojrzenie na stronę bardziej taką, można powiedzieć, biznesową. W czym może podcast pomóc? Tak. I będziemy już kończyć radiem Stephen King. 44. odcinek, w którym to mando właśnie Hubert Spandowski o ma miejku uraczył nas y, krótką recenzją y, siostrzyczek z Elurii. Mm -hmm. A tu wszystko chodzi o Rolanda. A to nie chodzi o takie ok y, okulary, boże, co ja gadam, o organy y, elektroniczne, tylko o bohatera Mrocznej Wieży. Czym jest Mroczna Wieża? A to jest 7 tomów, chyba tak, y, poświęconych właśnie yy, światu, który został stworzony w głowie Stevena Kinga. I tak jak Mando na początku mówi, można ten świat yy, kochać, można go nienawidzieć, yy, można go rozumieć albo też nie, bo jedna rzecz jest pewna. Jeżeli zaczynamy się w niego wciągać, no to Zaczyna nas to pochłaniać bez reszty. Z wyjątkiem właśnie takich opowiadań, które to potrafią no, przysporzyć nam tak zwanej ciężkiej miłości. Bo Man to sam mówi, że kilkukrotnie podchodził właśnie do opowiadania e, siostrzyczki Zeluri e, i jakoś to do niego nie trafiało. Troszkę inaczej jest to zbudowane, ale o co chodzi? Czym jest mroczna e, e, wieża? To wszystko jest do usłyszenia właśnie na stronie Radio Stephen King, a prowadzący Mando, który jest totalnym geekiem, jeżeli chodzi o Stephen Kinga, z radością, opowie wam o tym, co sam wie. Zatem przechodzimy do topów topów miesiąca. No chyba najpierw jeszcze musimy typy tygodnia A Aj, co? typy tygodnia, ja mam jeden, a ty? No to nawijaj, to ja będę miał dwa, nie? A dlaczego? No bo masz jeden. To no, chyba normalne, że mają być trzy. Ale mówię, że dlaczego? No, dlaczego typem tygodnia jest moim? Dlaczego? A, no, no, dlaczego nie? Oczywiście. Czyli ty wytypowałeś dlaczego i szczególnie jeżeli chodzi o tą inną formę, prawda? Bo Kasia nas zadziwiła po raz drugi. Raz przedostatni odcinek był właśnie z papą, gdzie papa działał jako przeszkadzajka. Teraz była tu w formie opowiadania właśnie, taka audionowelka. I rzeczywiście miało to swoje wzięcie, bo to trzeba przesłuchać i troszeczkę skumać. I, i, I wtedy do nas to trafi. A odnośnie moich typów tygodnia, no to jeżeli mogę sobie dwoma typami zabłysnąć tutaj, no to będzie to momencik, bo mi uciekło, przepraszam. Będzie to historia mojej emigracji, odcinek 23 i będzie to Basia i Marwan, bo to jest zapowiedź historii, która dalej się rozwija i teraz czekamy właśnie na wypowiedź Marwana w następnym odcinku, jak Marwan to wszystko odbiera a oprócz tego momencik, bo ja tutaj uciekło mi yy, jest to podcast Plecotus Odcinek 9, nieopodal podziemnego świata bram, bo klimat dla mnie jest mi sercu bliski i naprawdę wszystkim polecam kiedyś, jak będziecie mieli wolny czas. W miarę bezpiecznie wybierzcie się z osobą, która już kuma teren, wie, gdzie mogą się czaić jakieś niebezpieczeństwa, właśnie w rejony jakichś szybów, umocnień, fortyfikacji, bo tylko w ten sposób poznamy historię. A cóż do topów miesiąca, moi drodzy? No właśnie, miesiącu... czekaj, szybkie pytanie. Powiedz mi, czy ty masz tak? zaktualizowane topy miesiąca, bo ja tu jeszcze namieszałem trochę. No ja nie mam zaktualizowane. Znaczy ja mam tutaj te swoje akurat, które, które już miałem przed nagraniem włączone i mhm. chyba raczej tego się będziemy trzymać. No to powiem tylko tyle, że zmieniła się pozycja Nukastu, bo wysforował się na pierwsze miejsce. To momencik, ja przepraszam, ja się odświeżę. Aż bym musiał klikać. No i nie mogłem się powstrzymać. Dobrze, w porządku. Yy, mamy 10 miejsc, moi drodzy, więc trzy typy tygodnia zostały już określone, a teraz zaczynamy yy, zabawę z siedmioma topami miesiąca. I tutaj rzeczywiście walka no w cuglach wygrał Nukast, bo ma najwięcej głosów, a dalej różnica w głosach jest po prostu o jeden głos. Ja tylko sobie przeliczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To co, drugie miejsce dla Execvo w sumie, dla Retroradia i Hukafonu. Tak, i dla Hukafonu Retroradio to jest odcinek 25, Mandaryn i spółka. Pierwsze miejsce trzeba powiedzieć, jest to podcast Nukast, czyli podcast postnuklearny w Czwarty klimatach Fallouta. Tak jest, podpalone pancerze wspomagane, bo to rewelacyjna rzecz rzeczywiście była. A hukafon to jest motyla noga. Tak, i to było pytanie, dlaczego się dziwisz w tym podcaście zadane. E, żeby było jeszcze ciekawiej, oczko niżej od e, Retroradia i od hukafonu jest znowu Nukast Ale z odcinkiem żeby, szóstym. Żeby może się nie poprzewracało Alduronowi. Tak, ale no niestety tak mu wyszło, nie? Jest szeref pijawka i, i to już będzie podpięte pod ten pierwszy odcinek. Ale nie... nic straconego, bo jest... Yy... Blach, jestem jedynym białym na swojej ulicy, to jest podcast... No nie, no ja nie jestem jedynym u nas, praktycznie nie licząc jednej osoby ciemnoskórej, to wszyscy jesteśmy biali na mojej ulicy. Kurczę, jaki to jest podcast? To jest, ja, to jest podcast podnośnik, podnośnik. tak, o. to jest podcast podnośnik, bardzo, bardzo taki hmm. yy, dziwny podcast, bo mówi, znaczy dziwny, dziwny odcinek, taki troszkę inny, bo nie mówi o ludziach, yy, którzy w jakiś sposób zaczynali w miarę lekko, tylko mówi o tych trudach zaczynania życia, o oszustwach, które były dokonane na osobie właśnie wypowiadającej się w podnośniku. Dobra, dobra rzecz. Następna rzecz, która jest, no to jest no, o oczko niżej znowu, audycja z 16 grudnia i to jest audycja Kloda. także klod. Ja się cieszę, że dostałeś tam nominację. Jest ta audycja pod tytułem Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość rządu światowego, w której wystąpił Marcin Dachtera. Oczywiście chodzi o teorię chaosu na żywo, którą prowadzi Claude Monet. Na dalej... Egzekwo z teorią chaosu jest jaskinia głupoty. Nie dla akta. Tak jest. I na tym, moi drodzy, bo to już jest siedem, tak, dobrze mówię? Czekaj, raz, dwa, trzy... 4, 5, 6. Jeszcze jeden Tobie przypadł. W top miesiąca. Yy, więc. Yy, no i znowu będzie Klotmonet, i znów możemy go podpiąć. No ale Klot się skompresuje, więc jeszcze kogoś trzeba zebrać. Tak, możemy jest. Wybrać. A jeżeli chodzi o audycję Story Storyhouse'u na żywo, jest to audycja pod tytułem Tam na dole jest mnóstwo miejsca i audycja mówiła o tym, że możemy podróżować z niesamowitą prędkością. Tylko pytanie jest, dlaczego tego w tym momencie nie robimy? A następna... I to jest problem, sorry, Robercie, że, że cię... Która badnia. jest, bo ja znowu widzę Kloda. <laughs> no cóż... E... Kloć się jeszcze podepnie znowu. Natomiast następne dwie audycje to jest świetny reportaż Marcina Czerczaka i to jest ostatnia audycja, która się załapała do topu miesiąca. Tak, jest to stop manifestacja, stop akta w Warszawie. Tak, a później, no już o włos dosłownie co tak Ale musi, mu, musimy to przez taką redaktorską rzetelność wspomnieć. Jest to audycja Kina Miś, jest to podcast Kino Miś która mówiła o filmie Kret. Jest to film z 2011 roku i chodzi o główne pytanie zawarte w filmie, czy tata był ubekiem, czy nie był ubekiem. To już... Yy, może... To już jest koniec. Komputer says No. Jak mi przypomnicie, Dziękuję. ze 20 razy to, to zrobię. Zrób rozpiskę, zrób rozpiskę, zrób rozpiskę, zrób rozpiskę, zrób rozpiskę raz sześć. <głosy> Dobra. To jeszcze, Robert, powtarzaj dalej, żeby doszło do 20, a ja powiem dalej. Ja sobie dalej. Dalej w myślach staram powtarzać, ale mylą mi się słowa, bo jak mówiłem, nie mogę dwóch rzeczy naraz robić. Ale Robert, jak ty myślisz, to ja nie słyszę, bo jak sam U... mówiłeś, że masz brodzik zamiast... No, no i ciekawe, czy brodzisz w tych swoich myślach, czy brodzisz w ogóle jak jakiś, wiesz, zbłąkany pasterz na a... tych twoich górskich tam Tatrach i... O, owiec, teren... przepraszam bardzo, my nie jesteśmy w, w Tatrach, mój drogi, ja jestem tak troszeczkę bardziej. U nas są orlickie chory, także góry orle, tam latają takie różne Messerschmity, a tak a propos brodzików, to pozdrawiam Janne. Brodzik. No zachciało no. mi się zrobić auto a, aktualizację no i no z tymi no, teżami. No? no tak tak to jest, jeżeli ktoś zamiast aktualizacji robi format dysku. No, ja tutaj powiem tak, Robert jeden chciałby, żeby dotarło, Robert drugi pewnie chciałby sobie pójść, bo tam mówił, że mu się spieszy, na co a mnie ja... Już w dodatku jeszcze oprócz tego jeszcze przycisnęło na WC, także ten... No, a ja WC bym czas. chciał to jakoś sensownie złożyć, bo nie wiem, czy to już jest afterparty, czy może jeszcze jest afterparty, a może jeszcze jest podcastofon w ogóle. Kim jest tajemniczy to ja... A, a to ja. No ja nie wiem, no to, to ktoś, no to on. No właśnie a propos tego to i to ja, to ja bym chciał skorzystać. <głos> no wiesz co, ja, ja cię miałem za troszeczkę bardziej kulturalnego. Najpierw mówisz, na początku podcastofanu powiedziałeś, że się nie myjesz, teraz mówisz, że tak, no wiesz co? A ja chciałem powiedzieć, no, że no, ja się nie mylę, sprawę, chyba źle ułożyłem wargi. I niech to będzie zachęta na kolejne afterparty, na kolejne podcasty live, które trzeba ożywić, a żeby je ożywić, to po prostu trzeba ludzi, a nie automaty. A, wiecie, trzeba wiecie, na nich wiecie, że wpłynąć. Ja Kiedyś były takie zdjęcia, jak to ludzie sobie radzili, aby robić yy, te, no, jak one się wówczas nazywały. No, takie małe odtwarzacze do, no, na, na kasety, te playerki takie, ale one mają swoją nazwę. To był no, walk walk manny, o, właśnie. człowiek, no. Tak, tak, tak, dokładnie. No, znaczy chodzący... idź człowiek, przepraszam, to był idź człowiek. Człowieki takie mieli yy, i właśnie brali te swoje magnetofony typu, no ja w tamtych czasach miałem maje, albo była też yy, wersja usprawniona, to była Maja 2, yy, wyszukajcie sobie na Google jak to wyglądało i do tego podłączali akumulatory samochodowe, <ścoughs> więc to był Walkman.